Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym kombinacie i kolejnej recenzji z cyklu Gry bez prądu w moim wykonaniu. Dzisiaj przyjrzę się bliżej grze karcianej Władca Pierścieni, przy czym ograniczę się na razie tylko do podstawki. Władca Pierścieni jest tak zwaną żywą grą karcianą, co oznacza, że gdy kupimy podstawkę, to musimy się nastawić na dużo kolejnych wydatków w przyszłości, i ogromną ilość dodatków. Na chwilę obecną to są już cztery duże rozszerzenia, przy czym piąte jest już w zapowiedziach. Każde po około 90-100 zł i jak dotąd trzy cykle małych zestawów przygodowych po sześć pudełek w każdym w cenie 40, 50, a nawet 55 w zależności od sklepu za każdy. Co już razem z podstawką daje wydatek około półtora tysiąca złotych, do tego dojdą koszulki na karty, a pewne jest, że to nie koniec. Oczywiście sama podstawka też dostarczy rozrywki na długo, ale jeśli się wciągniecie, to nawet nie zauważycie jak zasypiecie mieszkanie stosem pudełek i kart. Dla tych, którzy nie siedzą w tego typu grach, wyjaśniam, że żywa gra karciana różni się tym od kolekcjonerskiej gry karcianej, że tutaj nie kupujemy boosterów, w których zawartości nie znamy. Każdy dodatek żywej gry karcianej i każde rozszerzenie ma konkretne, te same zestawy kart, które musimy kupować, żeby nasza talia żyła, żebyśmy rozbudowywali sobie swoją talię, żeby każda kolejna gra była inna. Zacznijmy od pierwszego wrażenia – Przepiękne pudełko, choć niestety, co jest standardem w przypadku Fantasy Flight Games, całkowicie niepraktyczne. Ogromne, w zdecydowanej większości wypełnione powietrzem, bez wydzielonego miejsca na przetrzymywanie czegokolwiek. Wielu graczy kombinuje, wywraca wyprawkę, dorabia przegródki i w taki sposób przechowuje swoje karty. Moje pudełko wala się gdzieś w składziku. I na razie radzę sobie z przechowywaniem kart w nieco inny sposób. Wewnątrz znajdziemy wielką instrukcję formatu A4 o objętości 32 stron, która niestety, co też jest standardem w przypadku tego wydawnictwa, jest okrutnie przegadana i w wielu miejscach mało czytelna dla laika. Fora internetowe pełne są pytań, które dla starszych wyjadaczy są oczywiste i często frustrujące, co prowadzi do niepotrzebnych konfliktów czasami na takich forach internetowych. Sam zalewałem forum Galakty pytaniami oczywistymi w tym momencie. <grych> Instrukcje czytałem kilka dni, zasypiałem po kilku stronach, a grę kupiłem po to, by grać solo. No a to utrudnia start, bo nie ma pod ręką kogoś, kogo można zapytać o pierdoły. Władca pierścieni, gra karciana jest grą kooperacyjną, a to oznacza, że nie tłuczemy się między sobą, a każdy z graczy kompletuje drużynę i wspólnie wyruszamy na misję. Gra przeznaczona jest dla maksymalnie czterech osób, przy czym informacje na podstawce mówią nam o jednym lub dwóch graczach, a wewnątrz co róż trąbi się o tym, że jeśli chcemy pograć w wariancie 3- lub 4-osobowym, to musimy dokupić drugą podstawkę. No cóż... Nie musimy. W podstawce znajdziemy cztery pełne talie. Są to oczywiście wersje minimalistyczne złożone z 30 kart, ale z powodzeniem przy ich użyciu możemy usiąść do gry w cztery osoby. Oczywiście zapewne zabraknie nam żetonów, ale to raczej nie problem. Można użyć kości, zapałek, kryształków jakichś czy skrawków papieru. Poza tym w pudełku znajdziemy tylko dwa znaczniki zagrożenia, takie tarcze, na których przesuwamy sobie punkty zagrożenia, o których za chwilę trochę więcej powiem. Ale wystarczą dwie kartki i dwa długopisy i mamy zestaw czteroosobowy, bez konieczności wydawania kolejnych 130 zł na drugą podstawkę. Jest to wykonalne, ale ja kupiłem tę grę po to, by grać w nią w wariancie jednoosobowym. I dla mnie jest to jedna z głównych jej zalet. U siebie w mieście nie mam znajomych graczy, a gdy jeszcze dobyt gorszy, to zwykle siadamy do Star Warsów. Miałem już przyjemność zagrać kilka razy w duecie i raz w składzie trzyosobowym, ale od miesiąca grywam w to codziennie i grywam sam. Choć trzeba podkreślić, że im mniej osób, tym gra jest trudniejsza do przejścia i czasem w pojedynkę trzeba się okrutnie natrudzić, żeby zaliczyć misję. W ogóle trzeba wyraźnie zaznaczyć, że to nie jest łatwa gra. Oczywiście, jak już ułożymy sobie talię pod konkretną misję, to bardzo często jej przejście robi się śmiesznie proste. Ale siłą tej gry jest właśnie to, że tutaj nie ma złotego środka. Nie jesteśmy w stanie złożyć uniwersalnej talii. Każda misja wymaga konkretnego zestawu. Przy każdym scenariuszu musimy się zastanowić, jakich zdolności będziemy potrzebować, które karty będą nam potrzebne, a potem liczyć jeszcze, że te karty wejdą nam w grze w rękę i w kilku partach zweryfikować ich przydatność. Jeśli gra się nie klei, to trzeba na nowo kombinować. Podstawka oferuje nam cztery talie, każdą złożoną z jednej z czterech stref wpływów. Przywództwa, wiedzy, ducha i taktyki. W pierwszych rozgrywkach nie ma sensu kombinować i warto skorzystać właśnie z tych gotowych talii. Ale już wtedy trzeba nastawić się na możliwość porażki. Pierwszy scenariusz, a o scenariuszach powiem też więcej za chwilę, Powstał przygotowany właśnie po to, by wprowadzić gracza. Jego poziom trudności został oznaczony cyfrą 1. Nie wiem w jakiej skali, ale jeden w każdej skali to mało. Jednak to wcale nie oznacza, że gdy usiądziemy do gry po raz pierwszy, to przejdziemy ją gładko, bez żadnych problemów. Śmiem nawet twierdzić, że jeśli na początku będzie wam szło zbyt łatwo, to najprawdopodobniej robicie coś źle. Jakieś ruchy w złej kolejności, jakieś zagrania nie wtedy, kiedy trzeba i tak dalej. Ja swoją pierwszą rozgrywkę przegrałem już na starcie, bo taką sobie wybrałem talię, tak mi się ułożyły karty przeciwności przy talii, którą grałem, że było to po prostu nie do przejścia. Drugi scenariusz męczyłem godzinami przez kilka dni i przegrywałem, aż w końcu skorzystałem z wariantu łatwego, o czym też za sekundę powiem i wtedy zacząłem wygrywać, choć też nie zawsze. Potem wreszcie przestałem grać na zasadzie, biorę to co mi się podoba, a zacząłem składać talię według potrzeb. Od razu odrzuciłem wtedy też wariant łatwy, a mimo to od tej pory nie przegrałem ani razu w drugim scenariuszu, właśnie dlatego, że ułożyłem dobrze talię. I wydaje mi się, że przy tak złożonej talii nie sposób już przegrać, chyba że naprawdę karty ułożyłyby się w grze jakoś potwornie źle. Okej, okay, to zanim przejdę do fabuły, dwa zdania o tych wariantach, o których wspomniałem. Całkiem niedawno Fantasy Flight Games, jak również i nasza Galacta, wprowadzili dwa dodatkowe warianty rozgrywki, łatwy i trudny. W trudny na chwilę obecną jeszcze sobie nie pogamy, ale łatwy polega na wyrzuceniu stali przeciwności konkretnych kart, konkretnych silnych kart w każdym scenariuszu oraz na powiększeniu puli zasobów w każdej rundzie. Ja bawiłem się w różne kombinacje. Dla sprawdzenia grałem w pełny wariant łatwy, ale czasem decydowałem się tylko na odrzucenie kart, a innym razem zostawiałem pełne talie, a decydowałem się tylko na powiększoną pulę zasobów, wybierając takie połowiczne ułatwienie. W instrukcji znajdziemy jeszcze radę, by początkujący gracze pominęli karty cienia rozdawane wrogom podczas walki, i skoro jest to oficjalna sugestia, to oczywiście można stosować to jako dodatkowy wariant ułatwienia, ale ja w taki sposób nigdy nie grałem. Efekt cienia może, ale nie musi pojawić się na karcie, którą podczas walki kładzie się zakrytą na przeciwnika, co wprowadza nieprzewidywalność pojedynku. I jest akurat bardzo ciekawym rozwiązaniem, z którego moim zdaniem nie powinno się rezygnować. W recenzjach, które pojawiały się po premierze gry, ludzie krytykowali właśnie to, że ta gra jest trudna i nie ma takiego scenariusza, który na pewno się przejdzie jako początkujący gracz Łuki yy, mówił m.in. o tym na swoim vlogu Gry Planszowe i teraz wreszcie wprowadzono takie ułatwienie, oficjalne ułatwienie. To jest bardzo istotne, że to są oficjalne zasady. Natomiast na Forum Galakty ludzie twierdzili, że te nowe warianty gry zostały wprowadzone za późno, bo gracze, których ta gra przerosła, już dawno się wykruszyli. Między innymi mój przykład pokazuje, że cały czas napływają nowi gracze i uważam, że wprowadzenie oficjalnych, łatwych zasad jest świetnym posunięciem, Choć oczywiście jest to tylko wariant na początek, na wgranie się. Choć nie wykluczam, że będę to stosował podczas pierwszych prób z trudniejszymi misjami, również w przyszłości. Władca Pierścieni w wariancie normalnym, a nie ułatwionym, jest bowiem taką grą, do której trzeba mieć cierpliwość. Trzeba mieć cholerną cierpliwość. Czasami będziemy po kilkanaście, kilkadziesiąt razy przegrywać jakąś misję, testując talię, po to tylko, by w końcu wygrać raz. Może nawet przypadkiem, bo akurat tak się nałożą karty. E, jak ktoś nie lubi przegrywać, to niech w ogóle nie siada do tej gry. Można spytać, po co zatem wprowadzono trzeci wariant, trudny, który będzie polegać na specjalnych, koszmarnych taliach wydawanych w druku na życzenie, które będziemy dołączać do konkretnych scenariuszy. Sądzę, że jest to robione z myślą o tych graczach, którzy mają już rozbudowane i napakowane talie i chcą sobie powrócić do starych scenariuszy. We Władcy Pierścieni gramy bowiem dwoma taliami. Swoją, w której mamy całe mnóstwo sprzymierzeńców, wydarzeń i dodatków, które zagrywamy w trakcie rozgrywki, oraz tak zwaną talią spotkań. Choć nazywanie tego spotkaniami wydaje się być sarkazmem. Czyli zestawem wrogów, podstępów i uroków, które czyhają na nas podczas wyprawy oraz obszarów, które musimy zbadać. Ta pierwsza talia gracza rozbudowuje się z każdym kolejnym dodatkiem i staje się coraz bardziej napakowana, dlatego coraz łatwiej nam jest przechodzić stare scenariusze i talie koszmarne będą natomiast je rozbudowywać. Będą rozbudowywać naszych przeciwników, by stare misje nie straciły na świeżości. Okej, okay, ale dość o wariantach, bo to jest tylko dodatkowa opcja gry. Nie będę omawiał całej mechaniki gry, bo to nie ma sensu w momencie, gdy nie mogę się wspomóc obrazem. W grze chodzi o to, że musimy przejść przez konkretną wyprawę. Za każdym razem, gdy wysyłamy na nią któryś z naszych bohaterów czy sprzymierzeńców, wyskakują na nas kolejne potwory, z którymi musimy walczyć. I w takim najmocniejszym, najbardziej okrojonym skrócie. Jeśli wyślemy za dużo postaci na wyprawę, to nie mamy kim walczyć i giniemy. Jeśli wyślemy za mało, to po pierwsze nie przechodzimy scenariusza, po drugie rośnie nam zagrożenie, a po trzecie tracimy czas. A czas odgrywa tutaj ogromną rolę i działa niestety na naszą niekorzyść, gdyż po każdej rundzie automatycznie wzrasta nam poziom zagrożenia, który po osiągnięciu pułapu 50 punktów kończy grę. To są właśnie te dwie tarcze, na których zaznaczamy sobie nasz poziom, o których mówiłem troszeczkę wcześniej. W podstawce znajdują się dwie, ale jeżeli nam się zepsują, zniszczą, zgubią, bądź chcemy po prostu zagrać więcej niż dwie osoby, wystarczy kartka i długopis. W podstawce znajdują się tylko trzy scenariusze, przy czym ten trzeci no, jest nie do przejścia kartami, które oferuje nam podstawka. A przynajmniej nie w wariancie jednoosobowym. Ja sobie jeszcze z nim nie poradziłem. Pierwszy scenariusz pod tytułem Przeprawa przez Mroczną Puszczę ma poziom trudności 1, o czym już mówiłem. Drugi podróż w dół Anduiny ma 4, a ostatni ucieczka z Dolguldur 7. Wszystkie trzy stanowią ciągłość fabularną, ale nie sądzę byśmy byli w stanie przejść je w jednym ciągu choć i taka kampania jest poruszana w instrukcji. Wszystkie trzy historie zostały umiejscowione w takim neutralnym okresie książkowym i rozgrywają się pomiędzy urodzinami Bilba, a wyprawą Froda. Hmm. Oczywiście mówimy o książkowych wydarzeniach, bo w filmie one rozegrały się jednego dnia. Kolejne dodatki również będą umiejscowione czasowo w jakimś neutralnym okresie i będą rozbudowywać uniwersum. Choć już wyszły dwa rozszerzenia Hobbit, bazujące na wydarzeniach z książki, a w chwili obecnej w zapowiedziach jest duży dodatek Czarnej Jeźdźcy, który będzie najprawdopodobniej jednym z sześciu dużych dodatków, w których będziemy odtwarzać wydarzenia z całego książkowego Władcy Pierścieni. Ale do tego dojdziemy jeszcze w przyszłości. Minusem po rozbudowaniu talii jest to, że możemy sobie przejść władcę, dajmy na to Bilbem albo Hobbita Frodem albo Powrót Króla Bromirem i tak dalej. Jednak sama podstawka, do której powinienem się tutaj ograniczyć, jeszcze nie oferuje nam takich opcji. Podsumowując, bo wyjątkowo rozgadałem się dzisiaj jak na standardy tego podcastu, dla mnie osobiście największym plusem tej gry jest właśnie warstwa fabularna i spójność z oryginałem. Chodzi mi o to, że jest to gra, która po pierwsze zabiera nas na świetną wyprawę, oferuje przygodę za przygodą, serwuje niebezpieczeństwo za niebezpieczeństwem, a całość zobrazowana jest przepięknymi grafikami i perfekcyjnymi wizualnie kartami. Wizualna strona gry jest po prostu bajeczna. Ale co najważniejsze, każdą misję, na którą się wybieram, mógłbym potem opisać w postaci prozy i wyszłoby z tego spójne z Tolkienowskimi realiami opowiadanie. Zresztą są ludzie, którzy to robią. Niebawem omówię tutaj może inną, nowszą na rynku gry karcianą z uniwersum Star Wars, którą ja bardzo lubię, ale której największym mankamentem jest to, że poza grafikami na kartach ma się nijak do samego uniwersum. Tutaj jest zupełnie inaczej. Dajmy na to, jak w grze pojawi się jaskiniowy troll, pomiot Ungoliaty czy inne cholernie silne plugastwo, to nie pokonamy go od tak, jeśli wystartujemy do niego na wariata, to poniesiemy spore straty i najpewniej przegramy grę. Chyba, że uda nam się uniknąć walki przez jakiś czas, dopóki nie skompletujemy na stole naprawdę potężnej, silnej kompanii. Albo uda nam się wyczekać pojawienie Gandalfa, który w grze pełni dokładnie taką samą funkcję jak w książkach czy filmach. Wpada, robi konkretną rozpierduchę. Pomaga nam na kilku polach, w zależności od tego, czego nam akurat potrzeba, i na koniec rundy znika, odrzucany z gry. Każda postać w tej grze ma takie własności, jakich moglibyśmy po niej oczekiwać. I nie dochodzi tutaj do takich absurdów, jak we wspomnianej przeze mnie gwieznowojennej karciance, gdzie dajmy na to jakimś towntownem mogę um, dobić wielki superniszczyciel, albo wystawić do obrony droida przesuchującego i pokrzyżować szyki napastnika unieruchamiając mu za pomocą tej kulki ze strzykawką jakąś potężną, najbardziej napakowaną kartę. Podkreślam jeszcze raz, we Władcy nie dochodzi do takich absurdów. Władca idealnie oddaje realię śródziemia i to jest największy plus tej gry. Drugim są doskonałe przygody, ciągłość i spójność scenariuszy przy jednoczesnych, całkowitych zmianach mechaniki i strategii gry, do tego dochodzi przepiękne wykonanie i zakończę na czymś, co według mnie jest ostatnim plusem, czyli wariant gry solo. I chociaż ja rozumiem, że przez to nie wytworzyła się jakaś społeczność graczy poza internetowymi dyskusjami, to dla mnie jest to ogromny plus gry, który był czynnikiem decydującym przy jej zakupie. I myślę, że na dzisiaj to wszystko. I tak rozgadałem się za mocno. Jeśli o czymś zapomniałem, to wspomnę o tym w kolejnych podcastach o tej grze, bo do samej gry będę jeszcze pewnie wracał. Choć może już w krótszej formie, przybliżając kolejne dodatki i rozszerzenia. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć i ku przygodzie.